Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu pop kulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, czołem wszystkim. Spotykamy się w takim gronie, które jak pewnie teraz jesteście przyzwyczajeni zajmuje się głównie komiksami. Ale my dzisiaj trochę cofniemy się w czasie w zasadzie, bo można powiedzieć, że to trzeba by się cofnąć już bez mała dobre 10 lat, jak nie więcej, do czasów alchemii. Nie, w ten czas leci. <laughs> tak, dokładnie, bo porozmawiamy dzisiaj sobie w duecie o grze wideo, a konkretniej o grze Prey. Preju z 2017 roku, w Simie, za który odpowiada Arkan Studio, a który wydała Bethesda bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz? I to nie będzie nasze pierwsze spotkanie z Arkane Studio, bo właśnie za czasów Alchemy Gier kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy sobie o Dishonored, o pierwszej odsłonie gry, która od tamtej Zdążyła zamienić się w całkiem pokaźną serię, ale nie o tym. Gra już ma kilka lat, Prey, bo tak jak wspomniałem to jest 2017 rok, ale ja w nią zagrałem w tej chwili dopiero teraz. Pre chciałem powiedzieć premierowo, ale to nie brzmi dobrze. Michale, ty z Preyem byłeś na bieżąco od razu właśnie po jej premierze właściwej, czy, czy też zajęło ci trochę czasu, aby na Talos 1 się wybrać? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że, że praja poznałem właśnie wtedy, kiedy miałem yy, takie moje, wiesz, powrót do gier, po, yy. Mhm. Nie, jak niektóre osoby tak mają, że jako, jako nastolatki grają bardzo dużo, potem wiesz, potem wchodzi życie zobowiązania, robienie yy, no zdajesz sobie sprawę jak to, jak tak, to wygląda, tak, nie? a potem jak, jak już ci się to dorosło życie ustabilizuje to troszkę wracasz sobie do tych hobby, które miałeś jako nastolatek żeby je trochę wiesz, tak przeegzaminować czy to naprawdę były takie dobre, czy nie i właśnie play jest grą, w którą zagrałem właśnie w tym momencie mojego życia i ona mną kompletnie zamiotła wtedy. I stałem się olbrzymim fanem, i dopiero kilka lat później, kilka lat po tym, jak zagrałem w Preya, ja zorientowałem się, że istnieje gatunek, cały gatunek, czy gatunek, czy konwencja, czy filozofia tworzenia gier, którą Prey reprezentuje i od, te, od tego momentu jestem olbrzymim fanem tego gatunku więc Prey był dla mnie takim troszkę przebudzeniem w pewnym sensie no, no to, to będziemy omawiać jak słyszycie Preya z dwóch nieco innych perspektyw no bo dla ciebie to był teraz też powrót po latach nie? bo z tego co mm -hmm. pamiętam to całkiem niedawno tak, tak. w ramach te, tej swojej teraz przygody Seryjnym ogrywaniem różnych mojego. tytułów. Tak, tak, w ramach Twojego ma maratonu, który można śledzić na mistycyzmie popkulturowym. Mhm. Mogę, mogę Ci powiedzieć kiedy dokładnie, bo mam nawet specjalną tabelkę, na której sobie wszystko spisuję. No I to ważne. grałem w czerwcu, 7 czerwca ukończyłem no to widzisz, to całkiem, no, całkiem to jest... niedawno. Ej, a ja... dzisiaj jest, to jest 5 lipca, więc no, tak. to trochę minęło czasu. Trochę minęło czasu, ale, ale niezbyt wiele. Ja właśnie śledziłem też to, co ty pisałaś, bo w plus minus podobnym terminie ja z kolei odpaliłem Preja po raz pierwszy. I powiem Ci otwarcie, że ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo z jednej strony czytałem właśnie Twoje zachwyty. Sig też bardzo tę grę polecał i zachwalał od niego właśnie. Ja mam Preya pożyczonego, ale mówię, że nie wiedziałem, czego się spodziewać, no bo pomimo tego, że to niby Immersive Sim, więc to samo studio co Dishonored, ale no jednak inna konwencja, no bo Prey to jest science fiction i z tego co ja czytałem i też słyszałem o tej grze, no to jest taki trochę duchowy spadkobierca nie wiem, System Shock'a chociażby. To jest System Shock 3, to jest System Shock 3, <laughs> tylko z inną nazwą, naprawdę, bo jeśli chodzi, grałem sobie, niedawno grałem też właśnie w remake pierwszego System Shoka. jestem też dużym fanem System Shock'a 2 i Prey to jest absol absolutnie, to jest ni nawet nie tyle duchowy spadkobierca, co trójka, która udaje inną grę. No widzisz, a ja też podnoszę celowo to, że właśnie te gry są trochę spowinowacone filozoficznie i koncepcyjnie, bo właśnie w System Shock'a też nie grałem, ominęła mnie totalnie ta gra i wiesz, trochę zastanawiałem się, jak tutaj twórcy z Arkane Studio podejdą do tematu, no jednak w zupełnie innym settingu, no i na ile to było zaskoczenie pozytywne, no to, to wkrótce sobie podyskutujemy, bo ja też o grze czytałem na tyle mało, że wiele rozwiązań gameplayowych, które tutaj dostałem stopniowo albo czasem z grubej rury mnie zaskakiwały. Może zanim przejdziemy dalej, Prey jest dość specyficzną grą, jeśli chodzi o fabułę, bo Prey ma, już po pierwszych pięciu minutach ma zwrot akcji, który całkowicie zmienia myślenie o tej grze, po kolejnych dziesięciu kolejny zwrot akcji i tego typu rzeczy właśnie tego typu zwroty akcji, które stawiają fabułę gry w innym świetle, następują co najmniej kilka razy, w tym raz już po napisach końcowych, mm -hmm. więc wydaje mi się, że powinniśmy może sobie podzielić jakoś nasz wywód na przed spoilerami i właśnie na bezspoilerowy i spoilerowy, bo y szczególnie w przypadku tej gry wydaje mi się, że to ma bardzo duże znaczenie. Znaczy, no ja właśnie się zastanawiam, czy my jesteśmy w ogóle bez spoilerów w stanie wejść w fabułę, bo wydaje mi się, że już na na poziomie y, mechaniki, y, y, którą kraj mhm. ma do zaoferowania, to w zasadzie y, jest coś, co jest spoilerem, no bo można powiedzieć, że y, całe osobne y, drzewko umiejętności i, i co za tym idzie, cała osobna, y, cały osobny zestaw mechanik, no to y, dostajemy po ładnych paru godzinach gry, więc y, y, y, y, ja bym zaryzykował i powiedział tak, że mamy 2024, <gryw> rozmawiamy że z 2017 roku Czujcie się uprzedzeni, że spoilery Dobre. tutaj będą latać, nie będziemy się bawić w jakąś spoilerofobię, no i tylko, dobra, bierzemy to. tylko tylko bierzemy to, to bierzemy wszystko na, na to. klatę. No i tak jak mówisz ta gra od razu od początku zaskakuje i to jak tak się wrywałeś do fabuły, to może nakreśliłbyś właśnie jaki jest punkt wyjścia w preju. rdzeniem fabuły jest fakt Fakt, który zostaje nam ujawniony dopiero stopniowo w trakcie naprawdę fantastycznej sceny otwarcia tych kilku pierwszych kwadransów, gdy gra trochę bawi się i pogrywa z naszymi oczekiwaniami. Generalnie rzecz biorąc jednak sytuacja sprowadza się do tego. Znajdujemy się na stacji kosmicznej orbitującej wokół planety Ziemia, która to stacja została zainfekowana obcą rasą. Początkowo Trudność. początkowo musimy sobie poskładać z różnych skrawków informacji, które mamy, co się właściwie dzieje. Otóż dzieje się to, iż e, technicznie rzecz biorąc jest to dość klasyczna inwazja kosmitów. Przylecieli, e, zaczęliśmy ich badać na tej stacji, wymknęli się spod kontroli i teraz musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić, aby dolecieli do Ziemi. I to już od razu ustawia bardzo interesującą sytuację, ponieważ w preju sytuacja też, e, wygląda w, in, e, w następujący sposób musimy powstrzymać tę inwazję, ale już na samym wstępie wiemy, że najprawdopodobniej, jeśli chcemy powstrzymać tę inwazję, musimy skazać całą stację i wszystkie osoby, które pozostały żywe na tej stacji, na zakładę. A zatem tak czy inaczej, niezależnie od tego, co robimy, mamy też świadomość, że wszystkie decyzje, które podejmiemy w trakcie gry, mające na celu właśnie uniemożliwienie tej, przeniesienia się tych kosmitów ze stacji na Ziemię, Wszystkie nasze decyzje w stosunku do osób, z którymi znajdujemy się na tej stacji, właśnie muszą być w ten sposób utylitarne, To znaczy, że jeśli musimy poświęcić czyjeś życie, to tak czy inaczej ta osoba przecież umrze, jeśli na przykład wysadzimy stację, żeby uniemożliwić kosmitom dolecenie na Ziemię. Więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy skazani na zagładę. I Prey właśnie na tym poziomie fabuły trochę nas pyta, jak, się zachow jak będziesz się zachowywać w stosunku do ludzi, w stosunku do innych ludzi, w momencie, kiedy wszyscy jesteście skazani na y, rychłą śmierć. Więc tak naprawdę różne, na przykład ratow ratowanie komuś życia wydaje się trochę pozbawione sensu w, w takiej mm -hmm. sytuacji, bo tak czy inaczej no, stacja wybuchnie, my ją wysadzimy i tak czy inaczej zginiesz. Więc czy warto ryzykować na przykład życie albo powodzenie Twojej misji, war czy warto ryzykować całą ziemską populację właśnie po to, żeby no, żeby uratować komuś życie na te kilka godzin dłużej. I prej właśnie interesująco bawi się z nami w, w właśnie w takie moralne kalkulacje. To mi się wydaje tym tematycznym rdzeniem gry. Empatia. Ponieważ też empatia jest ważną, ważnym tematem, jeśli chodzi o tych kosmitów, z którymi walczymy, ponieważ one nie posiadają neuronów lustrzanych, czyli ty, tych neuronów, które, w którym my, gatunek ludzki, które u nas odpowiadają za współodczuwanie z innymi, za identyfikowanie się z czyjąś sytuacją, za współcierpienie i potem fabuła właśnie łączy w sobie te dwa tematy w bardzo przewrotny sposób, w finale może o, o finale porozmawiamy troszkę później oddzielnie tak, tak, tak, tak, nie, nie ze względu na spoilery, ale ze względu na to, że to jest no, duża rzecz do omówienia więc na razie zatrzymajmy się na tym poziomie fabuły. W zasadzie ta gra, tak jak już powiedziałeś, od samego początku sobie z nami pogrywa, no bo mhm. w zasadzie początkowo to wydaje nam się, że jesteśmy jakimś naukowcem normalnie na funkcjonującym ziemi. na ziemi i gdzieś tam właśnie po paru kwadransach, nie wiem, po godzinie gry mniej więcej, w zależności trochę od tego też jak się tam będziemy bawić, nagle okazuje się, że to wszystko to jest dym i nomen lustra i my właśnie zostajemy rzuceni od razu na głęboką wodę, no bo widzimy, że właśnie jeden z tych kosmitów z tej rasy kosmicznej Tyfonów tak to może trochę po polsku mhm. będę mówił atakuje właśnie jakiegoś tam jednego z naukowców zabijając go i to, to co ty wszystko wyróżniłeś to jest w ogóle mega m, m, ciekawa rzecz, dlatego że z punktu widzenia mechaniki gry i prowadzenia też fabuły a, mo a może jeszcze zanim przejdziemy to mhm. przepraszam, jestem bardzo podekscytowany to jest moja druga ulubiona gra w, w ogóle <laughs> więc I jeszcze właśnie ten, ten moment z samego początku yy, właśnie on wyrył mi się tak w pamięć, gdy grałem w to po raz pierwszy i to był moment, w którym się zakochałem w tej grze bo tak, prolog wygląda tak, że lecimy helikopterem z naszego mieszkania do biura i widzimy sobie z góry przez ten helikopter całą, właśnie tą wielką miejską przestrzeń. Mhm. I w tym laboratorium, do którego doleciliśmy, do naszego miejsca pracy, dzieje się rzecz i potem nasza postać budzi się z powrotem w swoim mieszkaniu. I chodzi sobie po tym mieszkaniu, widać, że coś jest nie tak, coś się dzieje i ja, ja w, w momencie, gdy gra, grałem sobie w tę grę po raz pierwszy, pomyślałem aha, okej, okay, dobra, to teraz y, gra pokazała mi na samym początku miasto, po którym się będę poruszał i do którego sobie do, y, y, y, y, teraz czeka mnie wędrówka, prawdopodobnie coś w tym mieście się zdarzyło, coś kosmicie pewnie y, tam są, czy może jakaś inna katastrofa, jakaś inwazja zombie, okej, okay, spoko, dobra, tu leży klucz, y, tam, tam są drzwi, y, przeszklone drzwi do balkonu, nie mogę ich otworzyć, no dobra, walę te drzwi kluczem i, I wtedy sok. opada mi szczęka, mhm. bo... Za, za tym, co wydawało mi się szybą balkonu, na który sobie mogę wyjść. Nie ma żadnego balkonu, nie ma żadnego miasta. Jest jakiś, są jakieś laboratory, zabudowania. Mm -hmm. Jakieś dziwne korytarze, jakieś kulisy. Jak... I to mnie zwaliło kompletnie z krzesła. Oczywiście nie, nie dosłownie, ale no zwaliło mnie naprawdę. i Właśnie to jest ten Właśnie w ten sposób Prey pogrywa sobie z naszymi oczekiwaniami przez cały czas. Więc... Właśnie ta rzecz idealnie usta, ustawia cały klimat i cały temat tej gry, że tak naprawdę nic nie jest taki, jakim się wydaje. Gdzie ta gra jest mega przemyślana, mam wrażenie i mhm. ona jest wymagająca, wydaje mi się, bo tutaj o tym trochę sobie będziemy o poziomie trudności. Yy. Ja bym chciał też. Ale to trochę to, to może moja perspektywa. Ale to tak, to za, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast mi się wydaje, że ona ma ogólnie dosyć wysoki próg wejścia. Dlatego, że wymaga od nas. Mhm uwagi i zaangażowania też, żeby trochę zwiedzić ten świat i się o nim dowiedzieć, ale też ona jest naprawdę dobrze nie tylko mechanicznie, ale też fabularnie poukładana, dlatego, że na przykład cały ten pierwszy test, który w ogóle my odbywamy właśnie w ramach tego prologu, czyli wiesz, tam gdzie mamy badane i na przykład, nie wiem, mamy się schować albo mamy tam coś szybko dokonać szybkiego skoku i tak dalej i tak dalej, to w zasadzie nam się nie udaje nie? i my mhm. widzimy jakoś poirytowanych czy zniechęconych naukowców i to jest o tyle fascynujący początek, że to może trochę uciec później w ferworze walki, a tak naprawdę to jest też coś, co jest fundamentalnie zintegrowane tak naprawdę z całą historią i właśnie jest. To no z... Dla osób, które kompletnie Dokładnie nie zna się tak. grach i muszą poznać właśnie sposób poruszania się i podstawowe mechaniki. To właśnie tak gra jest świetnie, wszystko jest spakowane w niej, każda scena jest tam po coś. Tak, i, i, to jest, i to jest super, że cały ten test, kiedy nie wiem, sobie przemyślimy to po paru nastu godzinach gry, to okazuje się, że tak naprawdę to trzeba było się zachować zupełnie inaczej i wykorzystać zupełnie inne mechaniki rozgrywkowe, tylko po prostu jako gracze wtedy no, nie mieliśmy jeszcze możliwości, nie wiedzieliśmy jaka jest prawidłowa odpowiedź na na zadane pytanie i dla mnie jakby Prey jest właśnie o tyle ciekawym tytułem, że właśnie ten, ten, ten główny wątek nie? to czy skazać stację na zagładę, czy może próbować zapanować nad obcymi, ale w domyśle, nie wiem, narazić ziemię i, i właśnie jak się tutaj zachować, on, on, on jest w interesujący sposób poukładany, dlatego, że tutaj mamy cały, cały czas ten główny wątek, ale mamy Mamy też właśnie sporą liczbę różnego rodzaju misji pobocznych i to misji pobocznych też takich powiedziałbym ułożonych w drzewka, czyli nie wiem, jeżeli właśnie uratujemy jakąś tam postać, to to nam otwiera później całe drzewko misji z nią związanych. to jest pozornie klasyka. Ale po pierwsze właśnie to jest ciekawe na tym poziomie bez mała filozoficznym. Nie, no bo jednak tutaj mamy, wrogie środowisko i faktycznie tak jak mówisz tutaj to, to nie jest jakaś przesada, że to może narazić nasze życie czy nasze zasoby bo to, to drugie jest ograniczone, a to pierwsze łatwo można stracić, więc czasem warto się zastanowić, czy chcemy się pakować w jakąś misję. Mhm. Druga rzecz to jest to, że ja mam wrażenie, że w przeciwieństwie do wielu gier Mm, nie ma y, ja bym powiedział takiego prostego mechanizmu y, nagrody za wykonanie misji, y, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale y, tutaj Niby mamy do uzyskania w niektórych tych misjach te neuromody, które nam się będą przydawały do rozwijania po prostu naszych umiejętności, ale też jest całkiem spora liczba misji, gdzie w zasadzie nie ma specjalnie jakiejś takiej jasno określonej nagrody, jakiegoś jasno określonego zwycięstwa. Nie? Czasem, nie wiem, po prostu otworzymy skrót, czasem, nie wiem, dostaniemy jakąś umiejętność, która może nam się przydać, ale wcale nie musi. Czasem, nie wiem, dostaniemy jakiś mechanizm do zbudowania czegoś, co można zdobyć na inne sposoby, więc to też nie jest konieczne. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, która była dla mnie dosyć ciekawa i zaskakująca. A druga kwestia to jest coś, od czego ja się trochę odzwyczaiłem, czyli... Z jednej strony Prey to jest trochę taka metroidvania, gdzie wraz z postępem rozgrywki będą nam się otwierały pewne elementy, pewne sektory, ale z drugiej strony to jest też gra, która w sumie chcąc, nie chcąc jest bardzo mocno oparta na backtrackingu. I to w sumie dla mnie było też zaskoczenie i nawet powiedziałbym, że trochę negatywne, bo ja już się rozleniwiłem, wiesz, od takiego mhm. stylu rozgrywki. Jednak od czasów, kiedy, nie wiem, zagrywałem się w jakiegoś Duke Nukema czy inne tego rodzaju gry, gdzie trzeba było pięć razy obejść mapę, żeby najpierw znaleźć kartę, a później się cofnąć przez całą mapę, żeby otworzyć tą kartą drzwi, to już jednak... Trochę odeszły do Lamusa i to, że my tutaj będziemy odwiedzać te same miejsca po wielokroć, to z jednej strony ma przecież totalnie dużo sensu, no bo jesteśmy na zamkniętej stacji kosmicznej, więc no to jest całkiem logiczne, że będziemy ją przymierzać wzdłuż i wszerz, w zależności od tego, nie wiem co będziemy potrzebowali albo gdzie będziemy się chcieli dostać, ale z drugiej strony to też powodowało, że ten początek był dla mnie ciężki i właśnie pytając Cię o te, te rzeczy, co do których właśnie trochę miałem wątpliwości, które mnie zaskoczyły, to jeszcze podbiję i dołożę właśnie kwestię poziomu trudności, bo ja z pełną świadomością, Mówię o tym, że y, dla mnie Prey okazał się dużym wyzwaniem, szczególnie na początku gry i... Y mam wrażenie, że na tle innych gier podobnych, w które grałem, bo nie wiem, Prey mi się kojarzył trochę chociażby z Deus Exem, albo właśnie trochę też z Dishonored, z, wiadomo, inna gra, ale też filozoficznie dosyć podobna. Ja miałem oba, wrażenie... Oba to w simy, tak jak Prey, więc tak, twoje tak, intuicje tu... są bardzo słuszne. Tak, I, i wiesz, i tutaj może to była też kwestia tego, że Prey wygląda trochę jak strzelanka, no bo mamy ten dosyć klasyczny dla strzelanek widok, mamy jakąś tam broń palną, ale wydaje mi się, że szczególnie na Początku, przez pierwsze, nie wiem, z 10, 12, 14 godzin w tę grę nie można w zasadzie grać jak w strzelankę, bo zasoby na to nie pozwalają. I tak ja stwierdziłem, że ten poziom trudności jest nie do końca dla mnie dobrze zbalansowany. Że na początku ta gra rzuca gracza, mnie rzuciła na bardzo głęboką wodę, i miałem problem przebijać się po prostu nieraz z jednego końca korytarza na drugi, bo tyfony w różnych wersjach po prostu robiły ze mnie mielonkę, a później z kolei, kiedy już, wiesz, otwiera nam się gra, otwierają nam się mechaniki, zdobywamy więcej zasobów, to o nas się staje... Hmm, łatwiejsza hmm, no i jak, jak, jak to wszystko znajdujesz właśnie te, te, hmm, to podejście do budowania misji, do budowania świata i, i właśnie sam poziom trudności. No cóż, Prey jest grą fabularną i to, yy, yy, yy, jest grą dość głęboką fabularną taką, której yy, trzeba zwracać uwagę na wątki poszczególnych postaci, na zapiski, na historię całego świata przedstawionego, na to co się dzieje wokół ciebie, na te problemy filozoficzne więc wydaje mi się, że w misji, misji samej w sobie jest celem i nagrodą właśnie poznanie tego kawałka kolejnego kawałka historii, lepsze mhm. zrozumienie tego, co się dzieje. I wydaje mi się, że to, to właśnie tak powinno działać od samego początku. Poza tym w w Simach bardzo często tak to wygląda, że tak naprawdę tworzy, te misje poboczne, te właśnie poboczne aktywności, nie? te side questy one są tam wprowadzone właśnie trochę bardziej dla, dla Ciebie, żeby były zabawą samą w sobie, niż mm -hmm. wyzwaniem, które ma Ci potem coś ułatwić. Na przykład niedawno grałem w drugiego Tifa, również Immersive Sima, gdzie poziom trudności... Jest bardzo ciekawie skalowany, że nie tylko, że przeciwnicy robią się troszkę trudniejsi i mają mądrzejsze AI, ale również masz więcej zadań do wykonania w, w obrębie jednej misji, w obrębie jednej mapy, masz więcej wyzwań. Mhm. I właśnie to jest według mnie tego typu filozofia. No i oczywiście to wpisuje się również w, w ten ogólny temat, nie w ten temat empatii, bo czasami jakaś postać zlecać misję, na przykład, nie wiem, umiera na cukrzycę i musisz... Powiedz na drugi koniec stacji, przyniesie jej insulinę i to jest właśnie też Twoje ćwiczenie znaczy ćwiczenie empatii. Czy właśnie zmarnujesz te czułane y, y, y, y, y, y, y, y zasoby, które posiadasz na tę długą i ryzykowną y, y, wyprawę, która może się nie powieść, która zajmie Ci dużo czasu i zajmie Ci dużo energii, a i tak ta osoba, której uratujesz życie tą in, insuliną i tak umrze, po, y, jeśli uda Ci się doprowadzić swoją główną misję do końca. Więc wydaje mi się, że to właśnie o to tutaj chodziło. Chodziło uh -huh. tutaj, żeby badać, znaczy no wydaje mi się, końcówka Nie, już po napisach to potwierdza. Uh -huh, tak. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, o której mówiłeś, o tej metroidowalni, o tym backtrackingu, to też jest w niektórych w simach, głównie w system szokach, które również działy się na stacji kosmicznej, czy też drugi system szok na dwóch zderzonych ze sobą statkach, no, statkach międzygwiezdnych. Backtracking właśnie, macie ma troszkę dać to pojęcie imersyjnej przestrzeni, czyli tego, że znajdujesz się w miejscu, w który, które kiedyś służyło do życia, do egzystowania, które miało swój cel i ono było zbudowane w, w tym celu. I wiedząc o tym, możesz łatwiej się po nim poruszać, możesz rozumieć: Aha, ok, wchodzę na to piętro, to prawdopodobnie gdzieś tu w pobliżu będzie recepcja. I może na recepcji będzie jakiś komputer, który mi coś powie. Jeśli chodzi o backtracking, to y, dla mnie to jest akurat bardzo fajne, bo na przykład y, powiedzmy, że na którymś piętrze czy na, y, w którejś przestrzeni mam zamknięte drzwi. Nie mogę, ich o, nie mogę ich otworzyć, ale sobie z tyłu w głowie, w pamięci zapisuję, ok, tu są drzwi. Może jak zdobędę jakąś kartę albo lepsze umiejętności hakerskie, to sobie tu wrócę i te drzwi otworzę i zobaczę, co tam jest. Mhm. Y, y, to właśnie działa w ten sposób. Y, jest jeszcze kwestia tego, że ta stacja się z czasem zmienia. Im mhm. bardziej tak. y, następuje progres fabuły, tym a to się otwierają nowe przestrzenie albo, albo dodatkowe pokoje, a to uzyskujesz dostęp do nowych, do nowych segmentów statku, ale też i te przestrzenie, w których, które przemierzasz cały czas. One są po, właśnie pokrywane tym koralem i to też właśnie wzmacnia fajnie ten Kora, klimat, czyli to dysperazji. tak jeżeli ktoś nie grał w grę to jest taka ala pajęczyna to, to tak mhm, wygląd taka wygląda taka przejrzysta, tak. złota pajęczyna, która ona nic nie robi, ona nie jest groźna ale on, ona pokrywa coraz mocniej i mocniej całą stację mhm, dokładnie. trzecia rzecz mówisz o poziomie trudności i tu też wydaje mi się, że to, to był intencjonalny wybór designerski, by ten początek tak naprawdę solidnie dał graczowi w kość. Szczególnie takiemu graczowi, który jest przyzwyczajony, że dobra, wbijam tu, strzelam do wszystkich kosmitów, rozglądam się za apteczką, i idę dalej. Nie, tutaj wbijasz, strzelasz do kosmitów, kosmita cię rozwala i tyle. Yy, I gra mówi ci w ten sposób, to nie jest ten yy, nie graj w ten sposób, graj mądrzej. Przypomnij sobie, trzy, yy, trzy pokoje temu widziałeś yy, Wejście do kanału z, wentylacyjnego. Właśnie, a obok stała butla. Możesz albo próbować tym kanałem wentylacyjnym, albo możesz złapać tę butle przenieść ją przez te dwa pokoje, rzucić w potwora i strzelić w tę butle Ona wybuchnie i zabije tego potwora. I to jest właśnie, właśnie, w ten sposób uczycie. Broń jest narzędziem. Jednym z wielu narzędzi, które masz do dyspozycji. To nie jest młotek, którym walisz wszystko, bo wszystko jest gwoździami. To jest młotek, którym walisz tylko gwoździe i y, korzystaj kreatywnie z tych narzędzi, które daje Ci gra. I w momencie właśnie, w którym gracz zaczyna opanowywać te narzędzia, rozumieć strategię przeciwników, rozumieć w jaki sposób działa przestrzeń, co jest w stanie zrobić samodzielnie, czego nie jest w stanie, to gra robi się, y, przed graczem otwiera się całe spektrum możliwości. Każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów, w tym na takie, y, które twórcom nie przyszły do głowy. I to właśnie sprawia, że no Play jest tak fantastycznym placem zabaw że wymaga od Ciebie uwagi, skupienia, obserwowania otoczenia i pomyślunku. I jeśli, yy, jeśli coś da się zrobić w tej grze, teoretycznie, to praktycznie też się da i gra uszanuje Twoje, właśnie twoje plany, Twoje wybory. Mhm. To jest yy, bardzo ciekawy temat yy, sam w sobie, dlatego, że ja intencjonalnie tak się trzymałem tego, że ten początek jest tak trudny, bo ja powiem otwarcie, że po nie wiem, czterech czy pięciu godzinach ja przeskoczyłem sobie na easy, bo mnie zwyczajnie męczyło to, jak Zero bardzo bardzo dostaję w tyłek. I ja dopiero po kolejnych, nie wiem, tam z 6 czy siedmiu godzinach m, zacząłem właśnie łapać to, co ty podkreśliłeś. I kiedy m, ja się zorientowałem, że w zasadzie każda jedna lokacja Aprey jest y, świetnie zaprojektowany, bo on jest, mhm. y, no mamy tę stację kosmiczną, ten Talos 1, możemy się poruszać wokół stacji tak naprawdę, nie wiem, otwierając sobie śluzy i wykorzystując różnego rodzaju skróty, które wraz z postępem fabuły będziemy sobie mogli otwierać, ale przede wszystkim on jest fantastycznie skonstruowany jako właśnie ta działająca stacja, bo to co mówisz, nie? Mamy wyraźny podział na sektory, gdzie, nie wiem, mamy jakieś ogrody, w których widać, że było takie toczące się życie na zasadzie farmerów mhm. różnego rodzaju, czy upraw, które... Może nie farmerów, to był raczej tak chyba... Zawsze wydawało mi się, że to był bardziej kompleks re, relaksacyjny, rekreacyjny dla naukowców i dla personelu, że mogą sobie pójść i zobaczyć trochę zieleni w tym a może, kosmosie. A może, a może, bo ja... sobie pod drzewem. Ja myślałem, nie? że to bardziej taki ogródek trochę, nie? Że wiesz, że świeże się, że warzywka, zapasy te sprawy, nie? Do, dostawali regularnie z ziemi. Może, Więc, może i tak, nie? ale mamy na przykład, i tutaj to już na pewno tak działa, mamy właśnie cały segment taki powiedziałbym hotelowo-rozrywkowy, gdzie mamy z jednej strony pokoje załogi, z drugiej strony jakieś kino, jakieś miejsca rozgry rozgry rozgrywek, jakieś knajpy i tak dalej, i tak dalej. Pokój integracyjny, gdzie leżą kartki, bo grali sobie w Dungeons and Dragons tak, załoga. Tak, dokładnie, na przykład. nie? I nie wiem, mamy laboratoria, Mamy jakieś pomieszczenia techniczne, mamy doki, i tak, dalej, i tak dalej, i ta przestrzeń jest nie dość że efektowna tak wizualnie, bo sam Talos jest ciekawie zaprojektowany Retrofut na tym poziomie. Tak, tak. Nie wiem, czy to wyłapałeś, ale akcja gry toczy się w, w alternatywnej rzeczywistości, hmm. która się oddzieliła od naszej chyba tam latach 40. czy 50. Tych, czy może nawet wcześniej i historia była trochę inna, były trochę inne relacje zimnowojenne tak. i w ten mhm. sposób y, to wpłynęło w bardzo subtelny sposób na to, jak stacja wygląda, y, jak, jaka w ogóle panuje kultura na ziemi i to jest troszkę inny świat niż nasz, ale to jest też bardzo nasz świat. Więc tak, to, tak. To, to nie jest jak Dishonored, gdzie masz kompletnie odmienną rzeczywistość, ale raczej właśnie masz tutaj zremiksowaną naszą rzeczywistość. I to, to, to też świetnie wpływa na nasze oczekiwania w stosunku do tej gry. Tak, ale wiesz, ale to jest właśnie super to, co podkreśliłeś, bo to jest taki retrofuturyzm, gdzie z jednej strony, nie wiem, mamy różnego rodzaju roboty, które nam tutaj wspomagają naszą pracę, nasze, mogą nam pomóc w wykonaniu naszych zadań, mamy komputery, ale z drugiej strony właśnie, nie wiem, te pomieszczenia hotelowe, jakie je nazywam, czy kantyna, czy cokolwiek takiego, no to, to trochę bardziej wygląda jak właśnie coś zrobionego w stylu retro i to ma dużo sensu i też w toku fabuły my się dowiadujemy właśnie wielu różnych rzeczy, dlaczego to wygląda tak jak wygląda, ale oprócz tego designu takiego stricte wizualnego, to, to co mi się szalenie spodobało, to to, że w zasadzie każda taka nowo otwarta lokacja, to jest trochę jak zagadka, bo ona jest nie tylko na poziomie dosłownie, w sensie na poziomie, na którym jesteśmy, tylko przeważnie każda lokacja składa się z kilku pięter, poziomów takich już, gdzie możemy Chcesz się powiedzieć pionowo... to, że lokacje nie są tylko horyzontalne, ale, ale są również wertykalne. wertykalne. Tak, I to, jest, I to jest coś, co wymaga pewnej nauki, dlatego, że z jednej strony wiesz, mamy tutaj wykorzystywane nie tyle mechaniki, to właśnie design tych wszystkich lokacji na zasadzie różnego rodzaju przejść, rur, jakiejś wentylacji i tak dalej, tak dalej, ale mamy też jakby możliwości mechaniczne, nie wiem, bo możemy dorobić się dłuższego skoku, możemy inwestować w umiejętności, nie wiem, podnoszenia przedmiotów i możemy przenieść sobie coś, zrobić jakąś piramidkę i gdzieś się wspiąć, możemy... Albo mamy działką z pianką, tak, którą możemy dokładnie. właśnie tworzyć sobie schody. Tak i na przykład y, y, y, to wymaga trochę y, wydaje mi się y, poświęcenia czasu właśnie ze strony gracza, bo, bo gra y, wydaje mi się, że nie do końca y, y, tak y, prosto i intuicyjnie nas prowadzi właśnie przez te wszystkie możliwości, albo inaczej. Tych możliwości jest tak bardzo wiele, że na początku jak grałem to nie wiedziałem wiesz, co jest, co, co, jaka strategia mhm. przyniesie określone efekty pozytywne i im dalej w grę, tym jest fajniejsze właśnie to odkrywanie, że właśnie każdy taki poziom, każde pomieszczenie niemalże, każdy, każdy nowy... Każda przestrzeń. Każda przestrzeń, tak, tego słowami brakowało. To jest specyficzna zagadka środowiskowa, którą musimy rozwikłać właśnie na poziomie mechanik rozgrywkowych, tudzież designu całej tej przestrzeni, w której jesteśmy i kiedy się nałoży... Warto, doło... warto jednak mm -hmm. podkreślić, przepraszam, że Ciebie to słowo, ale mm -hmm. warto podkreślić, że każda z tych zagadek jest otwarta. Tak. W tym sensie, że nie musisz odgadnąć rozwiązania jednego konkretnego zaplanowanego przez twórców rozwiązania, tylko dostajesz wyzwanie, masz narzędzia, które masz pod ręką albo sobie przyniosłeś z poprzednich misji, czy z poprzednich etapów i to jak uporasz to jak się z tym rozwiązaniem, gry to nie obchodzi. Gra ma zasady, jeśli potrafisz ograć te zasady, jeśli potrafisz trochę oszukać nawet tę grę, znaczy oszukać grę, yy, właśnie wymyślić własne rozwiązanie, to gra to uszanuje. I to, i to jest właśnie świetne, bo dzięki temu każde, każdą taką zagadkę, jak powiedziałeś, można rozwiązać na wiele sposobów. I to tylko zależy od Ciebie, jak podejdziesz do, te, do tego rozwiązania. Tak, i to jest o tyle ciekawe, że tutaj realnie możemy trochę ograć grę, bo ja w paru momentach się złapałem, że na przykład, nie wiem, więc zobaczyłem jakieś pomieszczenie, do którego się nie mogę dostać, nie wiem, właśnie pianką gdzieś tam się dostałem po pionowej mm -hmm. ścianie, zajęło mi to z pół godziny, wylądowałem gdzieś, okazywało się, że w sumie to jest bez sensu, bo nic to pomieszczenie mi nie daje, ale na przykład po kolejnej godzinie gry się okazywało, że dopiero w tym pomieszczeniu coś się, nie wiem, pojawiło, Albo tam muszę się pojawić, aby coś tam zrobić. Czyli właśnie to, co mówisz, nie? że trochę czasem tu możemy yy, przyspieszyć i trochę ograć jakby samych twórców, że, że nie do końca jakby wszystko yy, przewidzieli. I yy, właśnie ta otwartość yy, powoduje, że tak robi się później łatwiejsza, bo to też jest... Yy, ciekawa rzecz, że, y, tak jak y, właśnie nie wiem w Deus Exa w Dishonored, w, innego, w innych grach z tego rodzaju, tutaj mamy te drzewka umiejętności i mamy y, umiejętności y, te ludzkie że się tak wyrażę, które mamy podzielone na trzy rodzaje umiejętności, że nie wiem, bardziej nastawione na walkę, bardziej nastawione na rozwiązania tak, naukowe, takie powiedziałbym, no i takie, takie ogólne y wzmocnienia pokroju, nie wiem, jakiegoś tam in inwen inwentory, inwentarza, chciałem powiedzieć. Mamy większą przestrzeń na zbieranie różnego rodzaju gratów, albo więcej życia trochę i tak dalej, tak dalej. Ale w toku rozgrywki okazuje się, że możemy w sobie instalować tak zwane neuromody, czyli coś nad czym naukowcy pracowali na Talosie 1 czyli coś co wykorzystuje technologię właśnie pozyskaną z tych tyfonów i możemy zacząć używać różnego rodzaju wzmocnień, które zostały wyekstrakowane właśnie z tej obcej formy życia. No i tutaj mamy przedziwne kombinacje. Mamy jakieś ofensywne, że nie wiem, że możemy strzelać jakimiś promieniami, którymi do tej pory nas męczyły tyfony. Możemy, nie wiem, zamieniać się w jakieś przedmioty, czyli To jak... jest świetne, bo na przykład jak masz drzwi, które są zablokowane, jest mała szczelina, to wyjmujesz sobie z ekwipunku jakiś śmieć, kawałek papieru, używasz mocy, żeby zmienić się w kobie tego kawałku papieru i się przetaczasz po prostu jako ten kawałek papieru na drugą stronę przez tę szczelinę. Tak, tak. I gra właśnie zawsze szanuje te wybory tak, tak, tu, czyli tutaj mamy te wykorzystywanie tego co robią mimiki, czyli mega irytujące właśnie szczególnie na początku tyfony, które, których się spodziewamy wszędzie początkowo, dosłownie ale mamy tutaj właśnie cały szereg tych mechanik też które są związane z tymi obcymi i to powoduje, że ta gra jest szalenie elastyczna i bardzo dużo zależy od gracza jaką ścieżkę sobie obierze, bo tak naprawdę właśnie, nie wiem, w dalszych rozdziałach gry to mam wrażenie, że Prawie, że można już grać niczym Rambo, bo jak sobie dopakujesz właśnie te różnego rodzaju opcje ofensywne oparte właśnie o technologię tyfonów, no to mam wrażenie, że może przejść się zrobić w tutaj Do końca. końca, na easy? Do końca. Mhm. A no nie, nie, bo ja grałem na hardzie i wtedy jednak gra do samego końca wymaga no. od ciebie, żebyś kombinował nie ma tak łatwo, więc... Ale nie, no to, to, ja, to ja zdaję sobie z tego sprawę, no sam fakt, <śmiech> że wiesz, od któregoś momentu mamy też taką no, w zasadzie mechanikę, chociaż to jest rozwiązanie fabularne, czyli poluje na nas taki specjalny rodzaj tyfona, Wielkiego drania o wymownej nazwie Nightmare Który mhm. się losowo pojawia I ta częstotliwość przywoływania czy, czy tego pojawiania się Tego potwora też jest zależna Właśnie od poziomu trudności no a... I też trochę od tego Ile masz w sobie tyfonów tak, ile, też. Znaczy nie nie gramaty ty mnóstwo tych nakładających się na siebie mechanik, tam wszystko od wszystkiego zależy. Jest tak. super. Znaczy wiesz, to, to co też ruszyłeś, to też jest warte podkreślenia, że właśnie to trzeba jakoś tam sobie balansować, bo z jednej strony to jest twoja preferencja jeżeli chodzi o styl rozgrywki, tak, ale z drugiej strony mhm. na przykład jeżeli dużo więcej inwestujesz w te obce wzmocnienia, no to też stacja i nie wiem, zabezpieczenia stacji, jakieś tam działka, no zaczynają, zaczynają reagować na ciebie i zagrożenie. Dokładnie, dokładnie mhm. tak. A, a poza tym tutaj w kontekście też tych nakłaniających się mechanik, no to m, tu jest też to m, taki interesujący dylemat, nie? Bo, bo mamy w toku rozgryw, rozgrywki coraz więcej ludzi, którzy na przykład są pod wpływem tyfonów, nie? bo mamy te tyfony, które są jakimiś mhm. telepatami, którzy sterują sobie ludźmi. No i tutaj to też jest czasem zagadka, no bo najłatwiej w teorii Pozbyć się tych ludzi. Po prostu ludzi. pozabijać. Tak, ale no w tym momencie, jakby zabijasz nic, nic, niczego nieświadomych naukowców. I jeżeli na przykład byś chciał ich uratować, no to już to stanowi pewne wyzwanie, żeby na przykład zdjąć telepatę mhm. bez zabijania wszystkiego wokół. Nie? Dokładnie. Gra właśnie zawsze jest, sprawia, że obsa empatyczna jest trudniejsza, bardziej wymagająca. W ten sposób właśnie próbuje nas. Te, testować. Nie, czy jesteśmy skłonni właśnie poświęcić y, trochę więcej czasu, trochę więcej energii, trochę więcej zachodu, właśnie żeby grać y, y, pacyfistycznie, czyli żeby nie krzywdzić niewinnych, czy wręcz przeciwnie. No a powiedz mi tak pod kątem fabularnym, bo to co też mi się wydawało ciekawe, to to, że od początku, kiedy już wiesz, dowiadujemy się, że jesteśmy na stacji, no to ja już miałem trochę nastawienie takie, że tu potencjalnie wszystko jest nie takie, jak się wydaje. No i gra też mhm. sobie z tym pogrywa. No ale mamy w zasadzie narratora trochę, czy podwójnego narratora, bo mamy z jednej strony robota, January, który przedstawia nam się jako sztuczna inteligencja stworzona przez nas samych właśnie na wypadek, jakbyśmy mieli zresetowaną pamięć nie wiedzieli kim jesteśmy mhm. i co robimy, a z drugiej strony mamy naszego kochanego braciszka, który właśnie próbuje też nas przekonać do swoich racji. Najkrócej, abyśmy pomogli jemu i absolutnie nie wysadzali stacji, tylko jednak stanęli ramię w ramię z bratem i, i kontynuowali badania tak naprawdę i y, jak ci się podobało to od tej strony i fabularnej, ale też wykonania, no bo w zasadzie tutaj ja mam wrażenie, że jak na tak długą grę, bo, bo Prey jest długą grą, to y, właśnie ja miałem wrażenie, że nie ma tutaj y, aż tak wiele y, właśnie jakichś takich interakcji z przysłowiowymi NPC ami nie? tylko um, jednak bardzo długie fragmenty gry mamy głównie z tym naszym braciszkiem gadającym nam gdzieś tam w tle, albo z naszym January, który e, mówi zupełnie co innego niż nasz braciszek, no i komu tu wierzy? Ci się e, jak to jest rozgrywane? E, tak, bardzo mi się to podobało, ale e, to, do czego się odnosisz, to jest e, re, e, skutkiem ubocznym e, przyjętych przez twórców założeń, ponieważ twórcy... E, po, e, pozwalają Ci po prostu zabić każdego w każdym momencie. Jeśli widzisz jakąś postać jesteś w stanie do niej dotrzeć, to jesteś w stanie ją roz rozwalić. I gdyby gra miała te właśnie takie bardziej rozbudowane wątki tych postaci, to yy, nałożyłoby to kolejną warstwę komplikacji, a ta gra jest niesamowicie skomplikowana. Nie, że twórcy zawsze muszą brać w tego typu przypadkach pod uwagę fakt, że grasz tak zwanym crazy hobo, czyli mhm. że idziesz i zabijasz wszystko, wszystkich na swojej drodze. Niezależnie, swój wróg, i y, czy w ten czy grant w ten sposób da się y, wygrać właśnie dojść do końca, do, dojść do finału. I y, właśnie gdyby było tak, że te postacie mają zbyt rozbudowane i zbyt mocno zintegrowane z fabułą y, wątki, to y, zbyt łatwo byłoby tę grę popsuć w ten sposób. Więc to jest niestety tutaj design jest zrobiony właśnie w taki sposób, żeby tego typu rzeczy były, znaczy dali, możesz zabijać te wszystkie postacie, które napotkasz, ale właśnie mhm. twórcy wiedzą o tym, że możesz się na to zdecydować, więc trochę projektują grę w ten sposób, żeby to nie, nie miało zbyt większego znaczenia pod poziomem fabuły, pod poziomem rozwijającej się intrygi. Co, co do samej gry, to właśnie to jest chyba główny, yy, główny przedmiot krytyki z tego, co widziałem i wydaje mi się, że to jest dość słuszna krytyka że gra na samym początku jest dobra fabularnie i na samym końcu jest dobra fabularnie, mhm. a środek jest taki, dużo jest tam filerów, dużo jest takich zawracaczy głowy, żeby wydłużyć rozgrywkę, mhm. więc trochę się z tym zgadzam. Mi to nie przeszkadza, bo ja uwielbiam bawić się tymi zabawkami, które daje mi Prey i według mnie ten problem nie jest aż tak duży, ale jeśli ktoś krytykuje playa za coś takiego, to ja się nie kłócę. Znaczy, ja, ja też jestem w stanie zrozumieć, przy czym to jest trochę tak, jak ja wcześniej zaznaczyłem, że wiesz, że te misje i główne, i no, główne to może nie, ale te misje dodatkowe, one bardzo często nie mają jasno sprecyzowanej nagrody w postaci na przykład tych neuromodów i ja miałem trochę poczucie o, w którymś momencie, że... Yy, to, żebyśmy my się dobrze bawili, żebyśmy mogli i byli w stanie rozwijać te swoje drzewka umiejętności i żeby lepiej poznać stacje i, i tak dalej, i tak dalej, to musimy wykonywać jakby te misje. I ja Ci powiem, że tak jak zgadzam się z tym, co też mówisz i rozumiem tę krytykę, że właśnie ta gra w środku jest pełna filerów, to z drugiej strony... Bardzo mi się podobało jak te misje były konstruowane i jak one były różnorodne, nie? gdzie mm -hmm. mamy zestawy misji, które nam coś ułatwiają, bo otworzymy jakiś skrót, bo nie wiem, w którymś momencie możemy doprowadzić do tego, że Nightmare nam zniknie, na przykład, nie? Albo, albo coś w tym stylu. Mamy te misje... No właśnie, pozwól, że jeszcze dopytam, jak, mm -hmm. jak rozwiązałeś quest'a z Kucharzem? Wiesz o czym mówię? E, tak, wiem terminalnie, najkrócej rzecz ujmując. Nie, nie, bo właśnie ja, ja wiedziałem, że on jest, no, że on udaje, że to jest zbiegły więzień, który udaje kucharza, mhm. bo, no, no bo grałem już w tę grę wcześniej wielokrotnie i postanowiłem, że tym razem go wypuszczę, znaczy tym razem, wiesz, dam się oszukać, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Mhm. Potem przez całą grę kucharz zostawia pułapki, tak. aż, do, aż do finału. Dokładnie i to, jest, to też jest świetne, że nawet taki wybór nie? może mieć wpływ na całą pozostałą grę. Ale wiesz, ale to jest właśnie to, co mi się tak bardzo podoba w konstrukcji tych misji, no bo w zasadzie ta misja z kucharzem, ona wygląda początkowo jak taki standardowy quest, tak? Mamy mhm. kucharza zamkniętego. Brzmi to wiarygodnie, no bo jest zamknięty w kuchni. Chyba, że kuchni. znajdziesz audiolog prawdziwego kucharza wcześniej. Wtedy tak? w, wiesz, co cię czeka. Dokładnie tak, ale ja akurat miałem tak, że wiesz, że trafiłem na tę misję w innym momencie i po prostu no wyglądało to dosyć wiarygodnie, kucharz zamknięty w kuchni, żeby tyfony się do niego nie dobrały, ok, No i nagle kończymy w tej zamrażarce. No i właśnie to co mówisz, nie? On później przez w zasadzie całą grę nas męczy różnego rodzaju pułapkami i też telefonami i opowiadając co nam zrobił. Robi jak, jak nas dorwie, i to jest właśnie ten fascynujący sposób designu tych misji. Nie gdzie mamy te misje później empatyczne, nie gdzie kogoś możemy uratować, i to nam otwiera całe osobne drzewko danej postaci. Nie? że mamy najpierw wątek insuliny, a później nie wiem, wątek ojca na przykład danej postaci. Zresztą też finał tego wątku jest mega interesujący, no bo to jest znów bardzo tak znacznie moralnie nie? można postąpić. Mhm. I, I ta gra ma właśnie bardzo dużo zaszytych tego rodzaju rzeczy I, i dlatego jak już dostałem te wszystkie zabawki, to ja nie miałem poczucia nudy. Nie? Trochę, jeżeli ja bym powiedział, że z tym można mieć problem, to wiesz co jest? To, że teoretycznie tyka nam tu zegar, a łatwo jest właśnie Oderwać się od tego tykającego zegara i zająć się tymi wszystkimi pobocznymi aktywnościami. I to było dla mnie trochę dziwne, że też mam wrażenie, że nie do końca udało się to dobrze rozwiązać twórcom ale też nie wiem, jak by można było to zrobić lepiej w kontekście więc, tego, żeby Wydam nas się, poganiać. Że oni nie? Zdawali sobie sprawę z tego problemu i właśnie dlatego też ten koral cały czas się rozszerzał, żeby, no żeby dać ten, to poczucie, że świat się zmienia i że masz coraz więcej no, że masz coraz mniej czasu na działanie. Mhm. No a to ty, muszę cię zapytać, bo rozmawiamy sobie teraz mhm. dłuższą chwilę y, o, odnośnie tego, że y, y, ta gra daje taką wolność. Y, y, jaki ty preferowałeś y, styl rozgrywki w Preju. Inżyniera? To jest mój, to był chyba mój ulubiony build postaci. Robisz inżyniera, hakowanie, hakujesz wieżyczki, naprawiasz wieżyczki, Gromadzisz sobie wieżyczki w jednym kącie i potem je tylko roznosisz. Gdy masz jakieś zagrożenie, na przykład, nie wiem, jakiś wielki tajfun chodzi, okay, wracam sobie do mojego kota z wieżyczkami, przenoszę je sobie tak, rozstawiam i wywabiam tajfona, on wchodzi w te wieżyczki i pięć czy sześć wieżyczek go rozwala. To, to patrz, to zupełnie inaczej niż ja, bo... A ty, a ty jakiś bo właśnie jest Więc to ja w taki powiedziałbym y, mieszany y, grałem, bo y, w te Obce w y, szczepy niespecjalnie się bawiłem, tak naprawdę wykorzystałem tylko... Y kilka tam podstawowych, wiesz, ten pierwszy taki promień ściągający i zwolnienie czasu, które dawało różnego rodzaju ciekawe możliwości w walce, a tak to właśnie taki build ludzki, ale bardzo mieszany. Trochę hakowania, trochę tego podnoszenia ciężarów, większe kwipunek, no bo to też jest tak, że im bardziej rozwijasz dane drzewko, no to sam wiesz, że tych neuro modów Tam potrzeba coraz więcej, a ich nie ma aż tak dużo, żeby ale no można tak, je budować. Można je budować, właśnie ale to nie, też... nie wspomnieliśmy o tej maszynie. To jest po mm -hmm. moja ulubiona mechanika chyba z całej gry. No to w to w, w jest właśnie jak to zaczęłeś. Mhm. Generalnie w Preju można zbierać dużo śmieci, i przydatnych, i nieprzydatnych. Wszystkie te śmieci można utylizować w maszynie, która zmienia je w. jest tak trochę drukarką 3D. Więc najpierw trzeba znaleźć maszynę, która zmienia te śmieci w kostki, w komponenty, a potem w tej drukarce 3D można z tych komponentów, jeśli mamy schematy, możemy drukować rzeczy, które, no, których potem używamy. Czyli jeśli gramy bojowo, postacią, która dużo strzela, to zmieniamy, właśnie zbieramy te śmieci, wrzucamy do śmieciarki, wyjmujemy komponenty i przerabiamy te komponenty na amunicję albo na wzmocnienia do broni jeśli zależy nam na, na to żeby mieć wiele neuromodów to wrzucamy właśnie, to robimy to samo tylko z neuromodami i właśnie w ten sposób gra yy, bardzo mądrze yy, daje nam dużą wolność w kwestii tego czym chcemy operować i yy, w jaki sposób yy, właśnie żonglować yy, ekwipunkiem ta, żeby dopasować go do, naszych, yy, do naszego stylu rozgrywki i ja nie wiem jak oni to zrobili nie mam najmniejszego pojęcia to, jest, to był jakiś geniusz że wyważyli to, cały ten system w taki sposób, żeby był elastyczny, ale żeby jednocześnie nie był zbyt elastyczny i żeby nie był takim, wiesz, przyciskiem do wygrywania. Że można zrobić dużo i można... Ale nigdy nie, właśnie nie dochodzi do sytuacji, w której jesteś zbyt przepakowany. No wiesz, no jednak mamy tę blokadę na tworzenie neuromodów przez bardzo długi okres ale gry, nie? Jeśli wykonasz mm. quest poboczny, tak, tak, tak. Możesz, te, możesz tę blokadę zdjąć tak, i wtedy tak. wiesz, kulaj dusza. No ale to wiesz, ale to już jest znów zaawansowany etap gry i poza tym, no, znów to co mówisz, nie? To mamy zawsze pole wyboru, no bo jednak to też, żeby te neuromody produkować, no to potrzeba dużo surowców różnego rodzaju, więc no tak, no to, to Prey to, ja mm -hmm. to jest sztuka jestem graczem typu chomikujący, więc absolutnie to jest coś dla mnie. Tak, tak. No tu ja, się bawiłem świetnie. Ja, ja to w, w, w pełni rozumiem. Zresztą w ogóle te mechaniki na zasadzie tego, tej, tej przemiany różnego rodzaju śmieci, broni w przydatne surowce, to też jest ciekawa rzecz, to bo tutaj mamy też takie mobilne urządzenia, właśnie te recyklery i to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie tu można wszystko zamienić w, właśnie w te surowce, bo jak takim recyklerem wrzucimy, nie wiem, w pomieszczeniu, gdzie będą krzesła, komputer i inne mhm. rzeczy, to, to też on zamieni to w jakieś... Albo przeciwnik, tak, dokładnie. W co, w co ci się mimik zmienił, czego się nie spodziewałeś najbardziej? Ja to się w którymś momencie z, z nauczyłem je rozpoznawać, a, ale najbardziej mnie irytowało te takie małe rzeczy. Chociaż mhm. do, doceniam bardzo, jak sobie gra zażartowała z m, nas graczy w pewnym momencie, jak dochodzimy do pomieszczenia, gdzie na, mhm, każdym najdrobniejszym rzecz, na każdej najdrobniejszej rzeczy jest Napisane to nie mimik, nie? <śmiech> Urocze to Podmiana było naprawdę. Podobnie karteczek okazała się mimikiem u mnie. No, no to widzisz, tak, tak, tak, tak to czasem bywa, nie? Mnie najbardziej zaskoczyło, jak mimik zmienił się w ciało mimika. Ciało zabitego przeze mnie mimika. O proszę, to takiej sytuacji chyba nie miałem natomiast to też jest w ogóle ciekawe bo te obce formy życia to tak jak powiedziałeś, że to jest niby taka, taki klasyczny motyw inwazji, ale to też jest ciekawie rozwiązywane, nie? bo mamy te mimiki, mamy później jakieś wzmocnione mimiki, ale mamy poltergeisty które są dokładnie tym co mówię, czyli właśnie takim niewidzialnym czymś, co A będzie jak rzucać przedmiotami. w rolkę papieru toaletowego i wpadniesz do Kiblas, w, w toalecie, gdzie jest poltergeist, to poltergeist pociągnie za spłuczkę i będzie koniec gry? <laughs> nie, to no już przesada, nie wierzę. Ta, ta gra ma tyle, ta, ta gra jest tak głęboka, ona ma tyle takich detali, które możesz odkryć dopiero po siódmym czy ósmym razie, to jest niesamowite. Ale, ale to też jest fajne, że mamy tych telepatów, którzy właśnie, nie wiem, będą mhm. wykorzystywali ludzi, mamy te Technopatów, którzy będą wy, wykorzystywali maszyny. Mamy te różnego rodzaju fantomy, które jedne będą wykorzystywały elektryczność, drugie energię cieplną yy, i tak dalej, i tak dalej. I, i to też jest ciekawe, że właśnie yy, nawet yy, każdy przeciwnik to jest yy, pewne wyzwanie, no bo jednak trzeba inaczej podejść do właśnie czegoś, co będzie... Inaczej yy... do telepaty, inaczej do yy, mimików, inaczej do każdego rodzaju. To, to też jest fajne, bo to zmusza do kombinowania i to nie jest tak, że się przyzwyczaisz do przeciwnika, że kolejny rodzaj przeciwnika to jest po prostu reskin ta, ta, starego, ma, który mamy, działa tak mamy samo. mamy te, te tyfony, które radiacje na przykład generują, nie? Chociażby. Mhm. Co, co, co też jest jakby określonym problemem, nie? Także to, to, jest, to jest fascynujące faktycznie, jak dużo tutaj wolności mamy i to, co też ładnie ująłeś, nie? Tych nakładających się na siebie Mechanik, które jeszcze potęgują to wrażenie wolności, które, które my gracze jakby mamy w trakcie, w trakcie rozgrywki. Nie? Dokładnie. Przechodzimy do zakończenia? Tak. Właśnie w sensie to, do zakończenia to, gry. To, to, to, to, to, to chciałem zaproponować, no bo mm, słuchaj, s, y, tu mówimy zakończenie ale tak naprawdę zakończę to jest kilka i zanim przejdziemy do tego finału finału tej sceny po napisach no to muszę cię o to zapytać uciekłeś ze stacji w tej kapsule braciszka w którejkolwiek rozgrywce czy, czy nie czy jednak w sensie, uznałeś że to będzie końcem pomysł gry? tak tak no tak, bo tutaj fajnie, też no, z, rozgrywce, z, zdradzając, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, tutaj tak jak mówię, zakończeń jest kilka. I na przykład jednym z, z możliwych zakończeń jest to, że na pewnym etapie możemy dostać klucz do takiej prywatnej kapsuły ratunkowej tego naszego brata i po prostu ewakuować się ze stacji, zostawiając cały ten bajzel dosłownie za sobą. Stacja sobie żyje i tyfony ją będą pożerały, ale. A my mamy wywalone, wracamy. Tak, my mamy ziemię. wywalone. I gra się kończy w bardzo też specyficzny sposób. I Czyli czy mówisz, że mhm. uciekłeś właśnie w ten sposób ze stacji? Raz, że, ale zasiewowałem wcześniej, bo chciałem zobaczyć, co się stanie po prostu. Czy, <śmiech> nie, czy ta, dokładnie to samo. Ja, ja liczyłem na to y, trochę, że te, ta kapsuła będzie zaminowana, czy coś w tym rodzaju. Że, bo myślałem, nie, nie, twórcy mnie nie wypuszczą przecież w środku gry, z gry a okazało się, że wypuszczą. Gra szanuje moje wybory, jakie by nie były. Tak, a co ciekawe, tutaj też dostajemy linijkę dialogu, która w zasadzie przed właściwym zakończeniem gry nie ma specjalnie na tym etapie sensu, nie? bo tam jest mhm. jasna sugestia, że no, ta wersja się nie z udała. Czy coś tak, spróbujmy z następnym, dokładnie. I kompletnie nie wiadomo jakby o co tutaj chodzi. Mhm. No a właśnie to nas doprowadza do tego finału właściwego, bo... Mamy w którymś momencie motyw taki, że na Talos przylatuje po prostu jakiś tyfon alfa, który pożera stopniowo całą stację. Wielki kosmiczny glut. No i musimy stanąć przed ostatecznym wyborem. Czy wysadzamy stację licząc na to, że nasz ten tyfon alfa zostanie wysadzony razem z całą stacją i oczywiście z nami i z innymi tyfonami, czy jednak wykorzystujemy pewne urządzenie techniczne, które powinno zadziałać także po będzie się właśnie tylko i wyłącznie tych obcych form życia, a my będziemy mogli zająć się dalszymi badaniami nad tymi neuromodami, no i znów, które rozwiązanie wybrałeś? Czy wszystkie wybrałeś w ramach testowania? Co ci, na co gra ci pozwala? Ja grałem już to w tyle razy, że wszystkie, absolutnie. Każde chciałem poznać. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Na co mi gra pozwoli. Gdzie będą jej ograniczenia. I tam są chyba 4 czy 5 różnych wariantów. W zależności od tego, komu pomogliśmy. Mhm. Co zdecydowaliśmy. Czy, czy chcemy podjąć taką, czy nie inną decyzję. Ale w każdym, w każdym razie gra ma kilka zakończeń. Tak. No to... Od razu Wal śmiało, jak to tak zwane true ending ci się podobało, no bo zaznaczałeś i podkreślałeś kwestię empatii jako tego rdzenia fabularnego, koncepcyjnego mm -hmm. i bez mała tak, filozoficznego to, że to tej jest gry. Temat, właśnie, że to jest ten metatemat gry, że o tym gra jest na poziomie tematycznym. A zakończenie to właśnie po napisach, Pokazywało, że to, że to nie jest tylko tema na poziomie tematycznym, to jest na poziomie fabularnym. Bo tak naprawdę cała gra, którą, w którą przeszliśmy właśnie, zobaczyliśmy napisy końcowe, ta cała gra była symulacją. Odtworzeniem wydarzeń, które zdarzyły się w bliżej niesprecyzowanej przeszłości. A głównym bohaterem, tej, właściwie uczestnikiem tej symulacji, osobą, która doświadczała tej symulacji, nie jest Morgan Yu, czyli postać, w którą się wcielaliśmy, jest Tajfun jeden z tajfonów, który, na którym przeprowadzane były eksperymenty. Ponieważ jak się okazało, w tym czasie, w międzyczasie, Ziemia została podbita przez tajfony i już prawie padła. I na stacji kosmicznej, na której się znajdujemy, Alex Yu, ten brat Morgana Yu, który być może najprawdopodobniej jest martwy. Morgan jest martwy, ta postać, w którą się wcieliliśmy, Być może, bo to nie jest do końca jasne. A Alex desprasko szuka sposobu na to, by nauczyć tajfony, tajfony empatii, pokazać im ludzką stronę tego, co się dzieje. I w tym właśnie celu uwięził tajfona, czyli nas, naszą postać, którą jak się okazało, wcieraliśmy się do tej pory i wsadził go właśnie w, ten, w tę symulację, każąc mu przeżyć te wydarzenia, które się wydarzyły, ale zremiksowane właśnie w taki sposób, żeby one sprowokowały go do wykształcenia sobie neuronów lustrzanych, czyli tych neuronów odpowiadających za empatię. Bo dzięki temu, jeśli będziemy mieli tajfona, który rozumie tę ludzką stronę, yy, może uda się od, odwrócić całą tę sytuację. Może uda się uratować ziemię i przekonać tajfony, tajfony żeby odeszły, albo przynajmniej... Yy, koegzystowały się z ludźmi, z ludźmi nie? No, bo mhm. one mają właśnie chyba taką, takie funkcjonowanie na zasadzie roju. Nie? Czyli nauczymy jednego, mhm. to potencjalnie wszystkie zrozumieją to samo. Nie? Znaczy... Czy to tak było? W każdym razie mają jakiś rodzaj świadomości zbiorowej albo mm -hmm. tej głębokiej, telepatycznej tak, tak. komunikacji między sobą, więc w ten sposób, jeśli jednego uda się nauczyć, to ten jeden może być takim ambasadorem mm -hmm. ludzkiej sprawy. I w tym momencie, właśnie po napisach w tej scenie, budzimy się jako ten Tajfon i gra yy, yy, yy, za pomocą właśnie yy, już prawdziwego Aleksa oraz towarzyszących mu yy, sztucznych inteligencji, które wcielały się w te role, trochę jak w rpg ów w grali bohaterowie w tej symulacji. Przepraszam, że zgodzę, ale to jest taki błyskotliwy zabieg, który sygnalizuje co się stanie. Właśnie ten stół z RPG-iem. Aleks analizuje te wszystkie decyzje, które jako gracz podjęliśmy w tej symulacji. Czy pomogliśmy tej osobie? Czy pobiegliśmy po te z, insul z insuliną? Czy darowaliśmy komuś życie, kto próbował nas zabić? Czy zrobiliśmy tę rzecz, czy tamtą rzecz i w ten sposób właśnie analizuję, czy udało się nauczyć tego tajfona empatii, czy jednak pozostał on cóż, graczem. Tak, a jeszcze na to wszystko jeżeli nawet okazaliśmy się empatyczną jednostką, no to mamy jeszcze finalny wybór, czy mhm. kiedy już jako właśnie ten Typhon wiemy że to wszystko to była symulacja, to czy zdecydujemy się właśnie na próbę koegzystencji, czy jednak może poddamy się swojej naturze i ale, wybijemy ale ty, wszystko. To, to, to zakończenie, o którym mówisz, to, że w ostatniej chwili możemy yy, zaatakować Aleksa, nawet, yy. nawet jeśli wyciągnie do nas rękę, mówi, ok, udało się, choć, mamy wiele do zrobienia, musimy uratować moją planetę. I jak go zaatakujesz, to yy, Zastanawiam się, w jaki sposób interp interpretujesz to zakończenie, ty osobiście Jerry. Czy Typhon nauczył się empatii i był wściekły za te, za te traumatyzujące wydarzenie, które, y, y, do którego zmusił go Alex, że, wiesz, że go uwięził, prał mu mózg i torturował de facto mhm. tą sytuacją? Czy tak naprawdę Typhon nie nauczył się empatii i po prostu zaatakował tak jak atakują wszystkie Typhony, bo widział w Aleksie tylko pożywienie? Czy Wydaje mi się, że obie opcje mają tę samą wartość, można powiedzieć fabularnie, mhm. bo gra nam nie sugeruje jasnego rozwiązania. Ja widziałem ciekawy filmik, który sugerował wprost, że w zasadzie to, to, ta wersja z zabiciem to jest ta jedyna prawilna, że się tak wyrażę, bo ona jest takim spuentowaniem całego tego kosmicznego horroru, z którym my mieliśmy do czynienia w Preju, jako wiesz, że doznaliśmy poznania ale to jest w sumie nieważne, nie? czy, czy jesteśmy człowiekiem, czy tajfonem, ale już wiemy, że za tą granicą no, no, jakby nie czeka żadna normalność. Nie? No, to jest trochę tak, jak już zajrzeliśmy za kurtynę, już wiemy, że, że tutaj nie ma żadnej nadziei, tylko właśnie jest ta nomenomen kosmiczna groza. Ja osobiście nie, nie, nie wiem, czy się zgadzam. Znaczy, ja wiesz, ja nie mówię, że się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że to jest nie, bardzo ciekawe. Nie, ciekawa... nie to, to jest ciekawa interpretacja. Ciekawa interpretacja. I, interpretacja. I fajnie, że ją no ja, ci, ja ci powiem, że ja nie wybrałem tej opcji właśnie z zabiciem, tylko wybrałem tę opcję z, że tak powiem, próbą koegzystencji, bo ona mi się wydaje ciekawsza właśnie na poziomie tym filozoficznym, bo chciałbym zobaczyć jakby do czego nas by to doprowadziło, bo wiesz, no to zabicie, no tak jak mówię, wydaje mi się, że jedna i druga opcja jest dobra, nie? czyli albo po prostu prawdziwa natura tyfona wygrywa albo wygrywa po prostu ludzkie wkurzenie i, i tyle. Natomiast tak czy siak to jest mega nietuzinkowe zagranie i ja ci zadam jedno pytanie, bo ty wspomniałeś w którymś momencie, że jest krytyka, że właśnie ta gra jest dobra na początku i na końcu, a w środku jest takim filerem, a ja widziałem sporo narzekania właśnie na ten finał, że to jest takie zakończenie, które ludzi irytuje na zasadzie, że wiesz budzisz się bohater budzi się na końcu filmu książki i okazuje się, że to wszystko było snem i trochę te twoje poczynania przez nie wiem 40 godzin są niewiele warte, no bo to wszystko była jakaś tam symulacja. Nie gryzło ci się to trochę? Absolutnie nie. Według mnie, według mnie to zakończenie jest fantastyczne i ono mnie zmiotło z podłogi na sam koniec. Już wiedziałem, już wiedziałem, że kocham tę grę. Patrzyłem sobie, gdy grałem po raz pierwszy na te napisy końcowe, myślałem, że ale to było świetne. Muszę powiedzieć wszystkim moim grającym znajomym o tej grze. I, i potem ta scena po napisach i to jeszcze, jeszcze mocniej mnie zmiotło. Nie, nie, nie. Według mnie ja doskonale rozumiem tego typu zabiegi i one też mnie wkurzają, gdy na przykład powiedzmy, że masz serial na kilka, na kilka sezonów i w ostatnim odcinku główny bohater na przykład cofa się w czasie i zmienia swoją przyszłość, by nie, nie, nie doszło do całego serialu, nie w finale. I to, te, to wtedy masz takie poczucie zmarnowanego czasu, że po co to było, nie? Po, po co w ogóle inwestowałem w coś, co, no, co zostało odkręcone na samym końcu. I to, a w tym wypadku nie wydaje mi się, tak, żeby tak było z kilku powodów. Po pierwsze, te wydarzenia, które przeżyliśmy, one w świecie przedstawionym się wydarzyły. Być może nie dosłownie tak, jak, jak to widzieliśmy, jak to doświadczaliśmy w symulacji, ale one się wydarzyły. One, no, doszło do nich. Morgan June najprawdopodobniej zginął w tych wydarzeniach i Alex został uratowany i straumatyzowany. I ty straszliwie tęskni za swoim rodzeństwem i postanowił właśnie zaangażować wszystkie swoje emocje, całą swoją empatię, wszystkie siły w to, żeby, no, żeby nauczyć tego tajfona empatii i uratować świat i mo może przy okazji odzyskać z zginioną, no zaginioną, kochaną osobę. nie Swoje rodzeństwo. Mhm. Bo w grze możemy się wcielać w mężczyznę albo w kobietę w, w, w pierwszym wyborze. To nie ma żadnego znaczenia na, na poziomie fabuły z, z jednym wyjątkiem. Gdy wybierzesz kobietę, to w lokacji startowej w mieszkaniu... Toaleta jest zamknięta, nie? Tak, czy klapa, klapa jest opuszczona. Toaleta no, jest zamknięta, a gdy wybierzesz mężczyznę, to jest otwarta i to jest jedyna różnica w całej grze. Ale wracając do rzeczy, nie wydaje mi się, żeby to, był, właśnie żeby to było pozbawione znaczenia, ponieważ cała, właśnie mnie tego typu sytuacje denerwują, kiedy sprawia, że cała fabuła była bez znaczenia. No tutaj cała fabuła ma olbrzymie znaczenie, tylko inne niż te, które, yy, niż te, które do tej pory myśleliśmy. Że to nie jest po prostu sztampowa bajka yy, o ratowaniu świata przed inwazją złych kosmitów. To jest, yy, ubranie, to, to jest ubranie w tę sztampową bajkę o ratowaniu kosmitów testu na empatię. I to jest świetne. I, yy, i ten test będzie miał kluczowe znaczenie dla tego w jaki sposób rozwiąże się cała ta sytuacja, którą znamy właśnie z tej symulacji. Dlatego ja uważam, że to jest, zakończenie, to jest świetne zakończenie. Nie wiem jak Ty się do tego odnosisz. Ja się z Tobą totalnie zgadzam, bo właśnie ja bym był zirytowany, gdyby to dosłownie przekreślało wszystkie te nasze poczyniania, a tak naprawdę no to, to jest kropka nad i. No bo to zakończenie, ono nie neguje tych wszystkich wydarzeń, ono mhm. nie neguje naszych poczynian, tylko ono staje się komentarzem do tych naszych poczynian. Bo właśnie, nie wiem, jeżeli daną postać oszczędziłeś, czy uratowałeś, czy, czy nie uratowałeś, no to właśnie tutaj to wszystko od tego zależy. I wydaje mi się, że to jest pięknie po prostu jakby piękna puenta i pięknie się komponuje jakby z, właśnie z tym, co jest, tak Aha. jak wspomniałeś, tematem całej tej gry. Bo bez tego, no wiesz, to samo to zakończenie na zasadzie zniszczenia stacji, czy, czy uratowania stacji, no okej, okay, ono jest bardziej jakby takie klasyczne, ale wydaje mi się, że jakby ten cały główny wątek on by tak nie wybrzmiał, gdyby właśnie nie ten ostatni akord zresztą to też jest tak, że my tutaj mamy jasne sugestie właśnie, że, że ta empatia jest tak istotna w trakcie gry, bo tam nie wiem, czy pamiętasz że tam też jest na przykład nie wiem, są pokoje testowe i na przykład mamy testy z wagonikiem, czyli ten słynny dylemat wagonika i, i można też, czy trzeba rozwiązywać na przykład ten test, więc to tylko pokazuje, że właśnie ten wątek empatii, tego wyboru, on jest mm, taką imanentną cechą całej tej gry nie? i wszystkich naszych poczynian i wyda dlatego wydaje mi się, że ten finał jest właśnie tak y dobry i tak satysfakcjonujący Aha. i tak dobrze domyka całość tak naprawdę. Nie? Dokładnie. To jest... Przepraszam, ja nie potrafię być krytyczny w stosunku do tej gry i ja właśnie na tym chłodnym poziomie wiem, że ona ma wady, ona ma niedociągnięcia, tam można było kilka rzeczy zrobić znacznie lepiej, ale na tym emocjonalnym poziomie to jest dla mnie, to jest niedościgniony wzór, do którego wszystkie imersji w powinny dążyć i prawdopodobnie nigdy im się nie udaje osiągnąć tego standardu. Mhm. No dobra, no to w zasadzie chyba z mojej strony to by było na tyle. Tak jak ty powiedziałeś już wielokrotnie, to jest stopka twoich immersive simów ja początkowo nie polubiłem się sprayem, a im dłużej w niego grałem, tym, tym bardziej już byliśmy za pan brat i też uważam, że suma summarum to jest świetna gra i, i warto w nią zagrać nawet nawet dzisiaj, bo ona się po prostu nie starzeje tak naprawdę ani wizualnie znaczy ona, ona, ani ona wygląda fantastycznie mhm. to, jest, to jest jedyna rzecz, która większość immersive simów w... Większość simów wygląda do dupy. Częściowo dlatego, bo jest stara. Częściowo dlatego, bo yy, to yy, nigdy one nie były, yy, tam nigdy grafika nie była priorytetem. Mhm. Właśnie gry studia Arkane, one zawsze yy, są fantastyczne wizualnie. I właśnie Prey jest chyba yy, koroną. Z to chyba tylko drugi Dishonored może się ścigać, jeśli chodzi o wizualność. Mhm. Tak, także jeżeli y, jeszcze nie, nie graliście, to, to, to polecamy Wam się z tym tytułem zapoznać, a jeżeli graliście, no to dajcie znać, które zakończenie wybraliście, y, jak była Wasza technika gry, no i jak Wam się Prej y, podobał. A Tobie, Michale, no. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że nam udało się zasiąść do giereczkowego tematu dla odmiany. Dokładnie i zeszło nam się sporo czasu na tym, ale nie był to czas zmarnowany. O preju zawsze jest miło porozmawiać, szczególnie w takim dobrym towarzystwie. Dzięki Ci, <gry> Dzięki również, Michale. I słyszymy się, mam nadzieję, wkrótce, pewnie przy okazji jakichś komiksów, które nieubłaganie na horyzoncie nam już majacą. Zaraz to będzie. Mamy dwupakarona przed nami o <grym> Tak, tak. Widzisz, przepraszam, za szpileczkę na koniec, ale, ale takie są fakty, <grym> tak. dwupakarona na horyzoncie. Jeszcze raz Coś, dzięki. Będziemy za... mieli ćwiczenie empatii do Jasona Arona niedługo. No o, więc... Widzisz dokładnie. Pięknie to ująłeś. Dzięki jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. No i dzięki, dzięki ci bardzo. Dzięki słuchaczom. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.